Nie wolno tam. Już? Kurwa ale, to, kurwa, ale to... Zajebiście, nie? nie? nie? No, zajebiście, zajebiście, ale i trochę to już nie, będzie, nie, będzie, nie będzie Wpadam do nich, mieli rozsypywać prochy. Patrzę, kurwa, tam sypa. Pytam, czy to koniec Europy? Skoro z okna nikt się nie wysypał. Terraźniejsze młode koty, to jest jakaś arcylipa. Jeszcze chcieliby hajs za zwroty. Ja nie sprzedałbym im nawet lisa Jebać dyskotekę w plastikowych bitach Scena giba się jak przy weselnych hitach pro mnie nie bawi muzyka Wczoraj ulica, dzisiaj na scenie w futrach Są, jakby miało nie być jutra że kurwa, ponadczasowe wersy mam utrwalone w głowie Ten rap to follow up do rapu, który mi wskazywał drogę Chcesz to łykaj kurwa, to jak pelikan Podwórka mówią, żebym wjeżdżał bez kagańca Rapowe gwiazdki, podobnie jak dżihad. I jeśli trole mnie są freestyler, a miar To mam w kutasie, że ktoś zapierdoli focha Zresztą, nie moja bajka, lecz jak miał Ada się jesteś spalony w blokach Nie wychodź na knockout, bo nie proszę do tanga Raper z karanga, w rolach pozoranta Co nie bangla, to bank pifa w Na Nakurwiam tylko do minetek rzecz jasna Potem ona mówi, że chce być moją dziką Śmieszą mnie pytając, czy wiem, że to szmata Dziwi mnie, że podnieśli to toporne info Względem tego, że pantofel ich przygniata Miała mnie głęboko, jak z noma bajkał oni ścięci jak automatyczna sekretarka Wyznacznik kurwa gałgan nie gałgan Ta Se pogadaj do Laustra Basta Pizgam jak z kałasza Skoro racja wasza, To reszta nasza Za ten rap nie przepraszam hejty są jak persy Ta Ta Węzapnij nasmyć swoje punchline y. Rusz kontakty przecież stać cię na przekopę Chyba, że wybiera sposób audiowizualny, To was topi jak w browarze u body. Sobota się skończyła, niedziela rano Menu, Francja, Włochy, kakao Muszę powtórzyć, ale z twoją starą to ekipa, trenera Ortalion Rogal do, rogal tamto, w chuju mam to Co mnie o Cud za prywatność, a skoro nie potrafią Oddzielić rapu od szopki To czemu mieliby oddzielać farmazon od zwrotki? Łączy kropki, przykopiesz dołki Jak kotwice niech odpływ Zabiera bojki Lecą czołgi, diagnoza trwa błęda, Giechenną w sierba jak feta Nim z oczu spędza, bida nędza, szkoda Że ty je w pasie, w tym samym czasie Chudnąc w ekstraklasie to na razie granica była liquid Jak nie wiesz o czym nawijać, to czemu nie skończysz? Będziesz jak list pustony za mną Moje położenie znów wymija się z twą prawdą Famous Garnault biura obrażają. obrastają Szkoda tylko, że zapominają Se wyobrażają, jeśli to ma być elita To przekonywująca jak narodowcy w Amritach ta Wiesz co łowisz od dzisiaj na raperka? Tancerki z poglądami feministek, ta lapdansa. Jak ci imponuje real gangsterka? Tobie klamkę i wypierdol pierwszą bańkę Jeśli imponuje real dealerka Zostaw matce dyszkę na adwokatkę Jeśli twarde dragi i piekielne zejścia To wybrance serca zatrzymaj menstruację Chyba, że tak bardzo pragniecie dziecka To nie wiem, pójdę wstawię wam wodę na herbatkę Fakt jest faktem, gówno warte, Każdy ci wpierdala swoją wątpliwą prawdę Ten rap też traktuj z dystansem Z fartem Boah, Boah, Boah, Boah.